Szanowny Przyjacielu, Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże, mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus jedyny bez grzechu wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie Krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie XVI, rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa. Napisz do nas, wyślij smsa lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739 089 088. Możesz też napisać adres pocztowy: Czytaj Biblię. Skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTube. Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się Jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię. Albo chrześcijańską literaturę bezpłatnie i bez wypominania. Nie trosz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.